To są informacje Polskiego Radia 24. Polski rząd zaskarży do TSUE umowę z Mercosurem. Chodzi przede wszystkim o sposób jej procedowania. Są zarzuty dla sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura będzie wnioskować o areszt. Tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa. Przed nimi ostatnie przygotowania do egzaminów dojrzałości. Minęła 22. Radosław Siennicki, zapraszam. Polska zaskarży do CUE umowę z krajami Mercosuru, poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jak mówił, nie zgadzamy się przede wszystkim ze sposobem procedowania umowy. Ta umowa negocjowana od 1999 roku została później za rządów naszych poprzedników rozdzielona na dwie części, część polityczną i część handlową. O tym mówimy, ale też chcemy, żeby CUE przyjrzało się kwestii podejmowanych decyzji. Jednym z elementów jest to częściowe wprowadzenie umowy od 1 maja, na co się nie zgadzamy. Dokument przygotowywany przez polski rząd ma trafić do CUE do 26 maja. Swoją skargę na umowę z krajami Mercosuru przygotował też Parlament Europejski. Mało satysfakcjonująca. Tak, premier Donald Tusk mówi o unijnej odpowiedzi na światowy kryzys energetyczny. Ceny energii były jednym z tematów nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Cyprze, w ciągu dwóch dni przywódcy unijnych państw dyskutowali też o zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz konfliktach na Bliskim Wschodzie i Ukrainie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 Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Usłyszał sprawca wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Najprawdopodobniej jutro sąd podejmie decyzję w sprawie aresztu dla 57-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Mężczyzna z nieustalonych przyczyn potrącił poruszającego się rowerem parlamentarzystę. Łukasz Litewka zginął na miejscu. O szczegółach Dagmara Kędzior.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 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że rosyjskie maszyny wykonywały lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami. Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka, ocenił na naszej antenie, że tego typu incydenty mogą być testem reakcji polskich i natowskich sił.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 Teraz przed nimi egzaminy dojrzałości. Czy będą tęsknić za szkolnymi ławkami?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 Przystąpi do nich około 340 tysięcy osób. To były informacje Polskiego Radia 24. Jutro niemal w całym kraju będzie pochmurno. Rozpogodzenia możliwe jedynie na południu i w centrum. Na północy miejscami przelotne opady deszczu. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim będą także obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Kaszubach do 21 na południu. 6 minut po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. A teraz sprawdzamy, ile tajemnic kryją jeszcze piaski Egiptu, jaką rolę naprawdę odgrywały kobiety w świecie faraonów i co do odkrywania tej historii wnoszą polscy archeolodzy. O tym już teraz w Turbo Historii. Naszym gościem będzie autor książki Egipt, śladami zapomnianych królowych i ich polskich odkrywców. Zapraszam.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 Jest 22.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy. Mowa o 57-latku zatrzymanym po wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Posiedzenia aresztowe zaplanowano na jutro, mówi prokurator Bartosz Kilian. W tej chwili 58 latek stoi pod zarzutem popełnienia przestępstwa z artykułu 177 paragrafu 2 Kodeksu Karnego. To jest spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Poseł Łukasz Litewkę zginął wczoraj na Śląsku. Został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat. Jej celem jest ochrona najmłodszych przed przemocą. Rzecznik Praw Dziecka Monika Hornacieślak przygotowała nowy projekt ustawy. Zakłada m.in. wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla pracowników socjalnych, a także utworzenie w każdym województwie lokalnych zespołów zajmujących się oceną opieki nad małoletnimi.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 Pasażerowie będą mogli korzystać z poczekalni na dworcu autobusowym, który jest kilkadziesiąt metrów dalej. To będzie miejsce stworzone dla fanów takich produkcji jak Duna czy Gwiezdne Wojny. W i powstanie Międzynarodowe Centrum Science Fiction. W przestrzeni znajdą się dzieła autorstwa wybitnego polskiego artysty Wojciecha Siódmaka, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta. W planach jest ożywienie części ekspozycji przy pomocy sztucznej inteligencji. Będą to nie tylko obrazy, z których słynie, ale również rzeźby i rysunki ołówkowe. Tymczasową siedzibą centrum będzie budynek przy Piotrkowskiej 305. Docelowo będzie się ono mieścić w willi ansztata. Wieczór w Polskim Radiu 24 Powtórka programu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 te różne profesje i tak dalej bardziej wybierają mnie niż ja wybieram te profesje, tak sobie teraz pomyślałem, przepraszam, takie zwierzenie. Ale lubię je, no, bo lubię, akceptuję to, co przychodzi i, i lubię robić to, co robię. O. No tak, tylko że gdyby ktoś spojrzał na pana z boku, ja w tej chwili to robię i patrzę na rzeczywiście mnogość tych zajęć, na, na, na tytuły książek, na scenariusze, to nie wierzę panu, że pan nie skosztował.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 Chciałam z panem porozmawiać, bo czytam zemstę. Tak, bo. Nie doczytałam miło. jeszcze do końca. Duży są, Też tak? się przy... Nie, nie dlatego. Nie, nie, nie. Po prostu trochę za późno ją kupiłam, ale. No.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 Jakimś zawodem no, no, na, no, na to, kim jest, ale nie o polityce, tak. No nie, nie. nie, choć ona no jest, no co zrobić? No, pływamy w niej. Zadam panu chyba najbardziej m, m, m, zwykłe i najczęściej pojawiające się pytanie pewnie w, w historii pana rozmów. Ile trzeba wiedzieć o tym, co złe?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 No bo jeżeli siła wyższa się mówimy, jakby zarządza wszystkim i jak tylko gdzie wolna wola wtedy, no i, i ten jakby, no bo jest ten taki prawda, paradoks, że siła wyższa wszystko decyduje, a zarazem mamy wolną wolę. Nie wiem, jak to no głowę się tego nie zna. Nie wyrzutów tak. sumienia, tak? Że, że no tak. W, można by to uprościć trochę i w momencie, kiedy robimy coś, czemu towarzyszą wyrzuty sumienia, to mhm. możemy mieć do czynienia ze złem, a jeżeli tak nie jest, to może jest to tylko wybór. No wyobrażam sobie, że w myśl tej definicji człowiek y, psychopata powinien mieć wyrzuty sumienia, kiedy na przykład uratuje dziecku życie na, y, w wodzie, czy coś. Może tak być. No, Pytanie, czy by no, uratował. No kto no, wie, ale może to jest przypadek. Jasne. Y, w zemście, czy tam teraz y, zemstę i tam pani komisarz, nie, nie komisarz. Y, komisarz, komisarz, komisarz. On jest komisarz I mm -hmm. y, towarzyszący jej... Y... Anna Kłodowska i tak. Bogdan Rumień. Anna i Bogdan. Anna silna kobieta, choć y, doświadczona przez życie, poznajemy ją w sytuacji, w której jej mąż a, po prostu o, oznajmia jej, że ma inny plan y, na życie, ona tak. jest u progu y, jakiejś wielkiej sprawy, oczywiście wiedziona instynktem, mówi nie, nie, to nie może być takie proste, jak się wszystkim wydaje i z pozoru y, słabszy, gorzej zorganizowany, taki bardziej pospolity ten rumień. Bogdan, tak.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 no tam z reguły jest, żeby było zabawniej, bardzo często jest dewiacja też jakaś, no, o z którą oni, właśnie. tak to się z którą oni walczą. No, ale może te dobre czasy po prostu rodzą słabych ludzi w pewnym sensie, bo tracimy jakiś instynkt samozachowawczy i pozwalamy tak. się rozwijać ideom, które nas sprowadzają no, Może, a może nicość. jest to ta zasada, którą From hmm. kiedyś zdefiniował, mianowicie ludzkość od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 Opowieści, tak. których jednak osnową jest zło, ale no. dobrze zwycięża, lubimy te zakończenia. Ja też, po to to piszę. Jasny. Igor Bradygan z nami, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Apetyt na życie. Powtórka programu. Za 4 minuty, godzina 23 w Polskim Radiu 24 i trzeba przyznać, że mamy powód, żeby się trochę pochwalić, ale spokojnie, bez nadęcia. Jan Oleński z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia został nominowany do Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory w kategorii Live Dziennikarski Roku. Chodzi o jego relację na żywo w Polskim Radiu 24 z zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, do tej sytuacji doszło 31 stycznia 2025 roku w Warszawie w siedzibie Telewizji Republika. Były minister sprawiedliwości został zatrzymany przez policję, tu już po zakończeniu wywiadu i wyjściu ze studia, a potem doprowadzony na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegazusa. A Janek był tam, gdzie trzeba i relacjonował wszystko na bieżąco, żebyście państwo, nasi słuchacze, mieli informacje z pierwszej ręki. Sam nominowany podkreśla, że to dla niego bardzo ważne wyróżnienie, jak mówi, docenienie codziennej reporterskiej pracy. Ale też dodaje coś, o czym w radiu dobrze wiemy, że to nigdy nie jest robota jednej osoby. I myślę, że też pośrednio pracy moich kolegów, koleżanek z redakcji, bo wszyscy staramy się być każdego dnia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, na żywo bezpośrednio opowiadać o tym, co się dzieje. No i na tym ta robota polega. Poza tym to przecież za anteną stoi zawsze cały zespół. Zresztą w innych kategoriach też nie brakuje świetnych nazwisk i mocnych materiałów. Są reportaże, podcasty, realizacje audio. To wszystko pokazuje jak różnorodne i żywe jest dziś Polskie Radio. W kategorii reportaż radiowy roku nominacje otrzymali Adrianna Andrzejewska-Kuraż z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Za reportaż tyle i aż tyle Katarzyna Michalak z redakcji reportażu Radia Lublin za reportaż Odzyskany Alfabet oraz Michał Słobodzian z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw za reportaż Plan B. W kategorii Autorski Podcast Roku nominację otrzymała Małgorzata Żerwę ze studia reportażu Polskiego Radia za podcast Na Wschodzie Bez Zmian. W kategorii Realizacja Audio Roku nominacje otrzymali Michał Czajkowski ze studia reportażu Polskiego Radia za realizację sali 600 Świadkowie Norymbergi, Jacek Kurowski za, z programu Trzeciego Polskiego Radia za realizację Pieśni Emilii. Laureatów poznamy 12 maja podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosłowskiego. Transmisja oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 od godziny 19. A my? my? robimy swoje, bo jak już padło, to praca zespołowa. No i przede wszystkim robimy to dla Państwa. Za chwilę na naszej antenie magazyn Suma Wydarzeń, czyli informacyjne podsumowanie dnia, zapraszam w imieniu Radosława Siennickiego, ale nie będzie tu sam, bo jak już wspominałem, radio to.